Yo. Yo. Mem się uczyć znów do fizyki A tu bum na słuchawki pada ten beat I pomyślałem wtedy od razu o tobie Że chciałbyś słyszeć jak rozprawiam się z nim Bo ponoć lubisz mój głos Ponoć to sztos Jesteś maniakiem, przyjarasz I gdybyś poznała Michała Na scenie za granicę byś ty pan, nie chciała Wiem o sobie wszystko chyba O strachu przed życiem dorosłym O dzieciach, o ślubie i o tym Jak bardzo nie chcemy tej roli Zjeżdżamy na rollercoasterze Po rozkładzie normalnym Gaussa jeśli chodzi o rodzaj humoru i życie w zwykłych relacjach To jest nasz kreńczo Chilipa, bo przez lata nie możemy się zgrać To jest nasz kreńczo I racji tu nabyć będzie razem ma już sam. Nie no! Który nawet nie wiem jaką nosi nazwę bo w męsku damskie, nie wierzę przyjaźni i ty też nie Czemu wskazówka zegara przy tobie wciąż biegnie, baby Zopałbym ci za tą słodką buźkę Przykryźć ci wargi i wciśnę poduszkę Ale zanimby by doszło do takich akcji Pewnie byśmy już złapali bekę Tłumaczyłem ek, to jest niezależne ode mnie ze do głowy kluczy masz pęczek To je wkurwiało, powodowało zazdrość Żadną nie gadam jak skoram Zla, nie możemy się grać, to jest nasz friendzone. Ja na I raz i dwa, razem, nie ma już zask, To jest nasz friendzone. I nie bo przez lata nie możemy się zgrzać, to jest nasz friendzone. Ja na I raz razem, nie ma już zask, nie ma już bo kilkoro ludzi, którzy tu wchodzą i pilnuję kurtki Szklanym stempelkiem stawiam okręgi Na drewnianym blacie w kałużach wódy Znowu bez stylu się poś tam Bo chciałbym się dzisiaj zniszczyć Gdzie w portfelu, przerzucasz moniaki Dla mnie na kilka głupich kielisków, Ja chętnie w tym czasie obczaję nie nie z przypadkiem spodni brudnych na tyłku, więc... Mam o ciebie Po długiej gadce rzucamy po entę. Podstawą związku musi być friendship Gdy padły te słowa czas mi się zwiesił na naszym kontakcie wzrokowym barman Mógłby pranie rozwieść Baby yeah. Yeah. Wow. Bo nie możemy się zgrać, to jest nas prędzą. Ja I raczej tu na bycie razem nie ma już sens. to jest nas prędzą.